Create the conditions for a Britain in which everyone, and not just a few at the top, Czekamy na sygnał z centrali, centrala na napisał mi ostatnio Adam. No i oto centrala odzywa się do Was, moi drodzy słuchacze. Zapraszam do wysłuchania 35. odcinka podcastu Lubię Kiedy Pada. Dzisiaj podcast troszkę inny niż był planowany. Nie będzie to podcast portugalski, nie będzie to podcast o porto, ani o portugalskim winie, ani o niczym innym takim. Dzisiejszy podcast będzie podcastem bardzo lokalnym, podcastem polskim. No i właśnie, w tym momencie nie zdradzę wam, gdzie się znajduje dwie osoby, które wzięły udział w ogłoszonym ostatnio moim konkursie. Może, może nie, które wzięły. Dwie osoby, które zrozumiały, o co mi chodziło i odpowiedziały poprawnie na zadane pytanie, gdzie się znajduje. Pewnie wiedzą, gdzie się znajduje, o ile są pewni tego, że odpowiedzieli prawidłowo. Natomiast dla całej reszty będzie to niespodzianka, na razie przynajmniej. Powiem tylko, że znajduje się 170 km od Warszawy, 117 km od Krakowa, 302 km od Wrocławia, 340 od Poznania i 474 km od Gdańska. Znajduje się na początku ulicy Sienkiewicza, Hendryka Sienkiewicza. Tuż za mną znajduje się dworzec PKP, nieopodal dworzec PKS, ale o tym powiem Wam troszkę później. A teraz myślę, że zapraszam na coś takiego, co co jest, jakby to powiedzieć, takim lokalnym klisze, ale to tuż po czołówce. Zatem zapraszam na 35. odcinek podcastu Lubię Kiedy Pana. No i do usłyszenia za momencik. People say that to się. I tak już zostanie, czy chcesz tego czy nie Zapamiętaj, wiem, że o Kielco o, Kielco. o Kielca, ta historia mi się kiełco, do kiełco, o kiełco, o kiełco, uprzęży kiełco, o kiełco, o kiełco, o nie ma podęśnikach i nie mówią o tym w szkołach, że to miasto, to miasto ha! jest jak czynny, kurwa, vulka, sobie kurwa ma, jest inny niczym i jak na, na na a tak w ogóle moi mili, to ja jestem Leroy, zupełnie mocny gość, jakby nie było, trochę ludzi mnie zna, ale to nieważne. nie to nie o to tu chodziło, bo o jednym, tak o jednym chcę powiedzieć wam, że Kielce, Kielce, Kielce to jest to, nie ma drugiego, no właśnie, po tej piosence chyba już nikt nie ma wątpliwości, gdzie się znajduje. Tak, znajduje się w Kielcach, znajduje się na początku ulicy Sienkiewicz, ale o tym już mówiłem wcześniej. Na początek może parę słów takich ogłoszeń parafialnych, wyjaśnień paru spraw. Otóż w ostatnim odcinku ogłosiłem konkurs, gdzie pytałem w jakim mieście właśnie się znajduje odpowiedzią oczywiście były Kielce, prosiłem o odpowiedzi na maila. Było parę odpowiedzi, niektóre mmm, były poprawne, ale były tylko niestety na, w komentarzach. Zatem dostałem tylko dwie poprawne odpowiedzi na maila i wygrał konkurs. Wygrał, znaczy wygrał, podgadł. Prawidłowe rozwiązanie Rafał z podcastu Dyktafonografika i, i Filip z podcastu em, Lubię Kiedy... Przepraszam. Ja jestem z podcastu Lubię Kiedy Padaj i Filip z podcastu em, nie tylko dla orłów, Wszędzie jest go pełno i, i tu też się znalazł, Zastanawiam mnie jedna rzecz, zastanawia mnie rzecz taka, czy, czy tylko podcasterzy słuchają podcasterów, czy, czy jeszcze jest ktoś inny, kurczę, bo troszkę mnie tu zastanawia, jak to jest. Dziwnym zbiegiem okoliczności, tylko dwie osoby odpowiedziały i obie były podcasterami, zatem kartki do nich są w drodze, powinny dojść lada moment. A tymczasem wracamy do tego, co, co dzisiaj. Dzisiaj mamy początek jesieni i myślę, że to dobry czas na taki spacer, bo wreszcie zrobiło się trochę ciepło i, i wreszcie pogoda pozwala na, na pochodzenie, poznanie troszkę tego miasta, bo do tej pory ciągle padało praktycznie codziennie. Codziennie padało, wiem, że ja lubię kiedy pada, ale, ale, ale to nie o to chodzi, żeby padało codziennie. Czasem potrzeba człowiekowi troszkę słońca, troszkę takiego radośniejszego spojrzenia na, na rzeczywistość i, i tego mi ostatnio bardzo brakowało. Ciągle padał deszcz i, i było to już bardzo przygnębiające. Ale nie o pogodzie będziemy mówić, tylko będziemy mówić dzisiaj o Kielcach. Miałem tutaj przygotowane karteczki z historią miasta, ale nie wiem, czy będę Was tym właśnie zanudzał. Powiem tylko, że miasto liczy 210 tysięcy mieszkańców, ale to jest stan z roku 2004. Pewnie teraz ta liczba jakoś się zmieniła. Nie wiem dokładnie, w którą stronę. Dlatego zostałem. załóżmy właściwie, że, że, że tej ludności tutaj jest 210 tysięcy w okolicach y 210 tysięcy i to nam powinno na teraz wystarczyć. Kielce to miasto z bardzo bogatą przeszłością, historią, którą prawdę mówiąc, no, trzeba będzie jakoś poznać z którą trzeba się będzie jakoś zaznajomić nie wypada nie wiedzieć nic o mieście, w którym się żyje natomiast ja jeszcze nie bardzo się identyfikuję z tym miejscem co prawda Kielce bardzo przypominają Anglię, ale powiem wam dlaczego, dlatego że na ulicach słychać dużo języka polskiego tak jak właśnie w Anglii co nie powinno być zaskoczeniem, bo w końcu chyba jesteśmy w Polsce Miałem już tutaj parę takich zderzeń z polską rzeczywistością, ale na razie nie będę o niej opowiadał, bo, bo po co psuć nastrój, humor i, i może dla wielu ludzi to wyda się normalne, ale dla kogoś kto jakiś czas spędził za granicą, widział, że może być inaczej, to co tutaj się wyprawia momentami w niektórych miejscach przypawało. co najmniej zdziwienie, co najmniej zdziwienie. Dobrze, zatem dzisiaj zapraszam Was na 35 odcinek podcastu luby, kiedy pada. Zapraszam Was na wycieczkę po ulicy Siemkiewicza. Jest to taka główna ulica. Znaczy, może źle wróć. Jest to taka reprezentacyjna ulica Kielc. Jest to deptak, ulica, po której raczej nie samochody, no chyba, że są tu karetki, tudzież jakieś auto dostawcze. Natomiast głównie jest to, to deptak otoczony z obu stron tysiącami sklepów, restauracji, drwabów. Właśnie na tą ulicę dzisiaj Was zaproszę. No, dobra, bo gadam już ile? Pięć minut prawie. Zatem no co? Trzeba brać tyłek w troki i ruszać w górę ulicy Sienkiewicza. Zapraszam Was wszystkich na tą małą wycieczkę. Mm. Ulica Ziemkiewicza zaczyna się y, tuż przy dworcu PKP. E, tam też znajduje się świeżo otwarte kasyno, ale nie o tym będziemy mówić. Tuż obok kasyna znajduje się dworzec PKS. Jest to budowla, która swoje lata świetności ma chyba już dawno za sobą. Przypadały one gdzieś na, na rok 70. 70, któryś ten lat. Budynek przypomina nieco... Y, właściwie co on przypomina, nic nie przypomina, przypomina, przypomina nieco, e, jak to się nazywa, Spodek, latający Spodek, tak, budynek dworca PKS w Kielcach przypomina latający Spodek, ale tak jak mówię, lata swój, swój okres świetności, ma już dawno za sobą i, i myślę, że tak to zostanie, powinni go chyba już tylko zrównać z ziemią, postawić tam miejsce coś nowego, bo to jest reliktem przeszłości, zarówno wizualnie, jak, jak i, i, i, i nie wiem czym, i wszystkim innym. Jakiś mam dzisiaj problem y, z wysłowieniem się, jakąś zapaść podcasterską mam. Syndrom czerwonego światełka mi się włącza, chyba za długo nie nagrywałem, żeby mieć znowu jakiś luz mówienia do Was wszystkich. No, to tyle o dworcu PKS, o tym, co jest na początku, potem nic, nic, długo nic się nie dzieje ciekawego i odezwę się do Was. Połowie Lidzinkiewicza widzieli, ale o tym już Lubię kiedy pada. Zapadany podcast z deszczowej Anglii. U -u -u Lubię kiedy pada, Lipsyn. .com. nadajemy na mokro. Zanim dojdziemy do połowy ulicy Sienkiewicza. Znajdziemy się w jednej trzeciej długości tej ulicy i tutaj znajduje się restauracja Aztek. Restauracja polecana przez rodowitą Kieleczczankę, chyba tak to się mówi. Restauracja polecana z tego powodu, że jest dużo, tanio i dobrze. Kelnerki chodzą tam ubrane w strojach ala Pocahontas. Nie wiem, jak to się ma do, do nazwy Aztek. Teoretycznie i to, i to Indianie, no ale ale trochę inni indianie nie, nie powinny chyba być ubrane w ten sposób, powinny być ubrane ewentualnie w jakieś angielskie meloniki i, i to by wtedy grało i współgrało i spracowało ze sobą, natomiast w tym momencie chciałem tylko powiedzieć, że nie polecam tej restauracji. Byłem tam dwa razy i raz nadziałem się na ryż, który nie wiem jakim cudem, ale chyba moczył się w zimnej wodzie przez jakieś dwie godziny i był taki trochę dziwny w smaku. Zatem restauracji Aztek... Za bardzo nie polecam, no chyba, że ktoś e, lubi moczony ryż. Tu też idzie nie na ryż, bo inne rzeczy są całkiem przyjemne smaku. Rzeczywiście dużo tam jest i niedrogo. No, restauracja Aztek na ulicy Sienkiewicza w Kielcach. Idziesz, ośle? To co ty będę siedział? Moi drodzy, dotarliśmy do połowy ulicy Sienkiewicza. E, ulica Sienkiewicza to będą chyba najczęściej dzisiaj wypowiadane dwa słowa. Dlatego przyzwyczajcie się i nie zrażajcie się za bardzo tym, że co chwilę mówię ulica Sienkiewicza. No właśnie, połowa ulicy Sienkiewicza i tutaj znajduje się plac artystów. Tak przynajmniej się nazywa ten plac, co wspólnego ma z artystami tak naprawdę nie wiem. Na pewno jest tutaj sklep z artykułami dla plastyków, więc może... Stąd się wzięła ta nazwa, a może wręcz odwrotnie. Sklep znaj znajduje się dlatego, że plac tak się nazywa. Nie wiem. W każdym razie na placu tym jest yy, kawiarenka Bliklego, Cukiernia Blikle, gdzie chyba za chwilkę pójdę na małą kawę, bo troszkę ręce mi zmarzły i chciałem się chwileczkę ogrzać, a kawa zrobiłaby mi dobrze, bo stałem dzisiaj bardzo wcześnie, ale nie o tym, nie o tym. I yy, właśnie nad Placem Artystów góruje taki pomnik dzika. Spytacie, co wspólnego dzik masę e, z placem artystów czy też z Kielcami. Otóż śpieszę z wyjaśnieniami. Pomnik Dzika jest tutaj próbą opowiedzenia legendy e, powstania miasta Kielce, legendy nazwy miasta Kielce oraz tego skąd e, wzięła się nazwa przepływającej przez Kielce rzeki, czyli rzeki Silnicy. E, za chwilkę spróbuję Wam opowiedzieć, ale troszkę wstydzę się tam podejść, bo pełną młodzieży jest wokół, dziwnie na mnie patrzą. Nie jestem reporterem tvn ale patrzą na mnie dziwnie i czuję, że zaraz będą coś tutaj mi Dogadywać, no ale trudno spróbuję szczęścia, może mi się uda. Zaraz będę wam czytał legendę powstania miasta Kielce. Już, już, już dochodzę do, do, do tego miejsca, gdzie mamy pierwszą tablicę. Tablic jest 6, więc myślę, że wytrzymacie. Nie są długie. Raczej są bardzo skrótowe, tylko wyjaśniają po prędce, skąd ta nazwa. Otóż zaczynam. Król Polski Bolesław śmiały, poróżniony z krakowskim biskupem Stanisławem. W obawie o bezpieczeństwo syna swego mieszka, wysyła go pod ym, ochroną drużyny rycerzy w leśne ostępy. Pewnego dnia młody książę zauważył ogromnego odyńca i nie czekając na swoich rycerzy, puścił się za nim kłusem. Ale nagle uderzony konarem dębu padł bez ducha. Śniło mu się, że ktoś podaje mu trucizny, ale uratował go święty Wojciech, bo spod jego laski wytrysła długa struga wody, która przewróciła mu siły. Rycerze odnaleźli księcia, rozbili obozowisko i opatrzyli mu rany. A gdy rankiem przygotowywali się do drogi, Mieszko ujrzał pod dębem dwa wielkie kły dzika. No i tu chyba historia zaczyna być jasna. Mieszko podniósł kieł i powiedział, to cud, że w miejscu mojego ocalenia znalazły się kielce dzika, który was tu sprowadził. Poproszę ojca, aby założył tu miasto. Książę spostrzegł rzekę wijącą się wśród drzew, która we śnie przywróciła mu siły i postanowił nazwać ją silnicą. A miasto kielcami. No i właśnie... Stąd, stąd nazwa Kielce. Nigdy w życiu nie przypuszczał, że Kielce mają swoją nazwę od kółów dzika, a rzeka od tego, że przywróciła siły księciu. Jak słyszeliście, ciężko idzie mi mówienie i, i równie ciężko idzie mi czytanie tutaj. No niestety, niestety wyszedłem z prawy, czytam raczej po cichu niż na głos i, i mówię też raczej mało, więc, więc, kurczę, ostatnio mi to mówienie coś nie wychodzi. Będę musiał na tym popracować troszkę. Zatem to jest właśnie plac y, artystów na ulicy Sienkiewicza i tak y, y, wygląda legenda o tym, jak to miasto powstało, skąd ta nazwa i, i chyba pójdziemy w górę, a może zdecyduję się na małą kawkę i tam przeczytam Wam parę dat z historii tego miasta. Zaraz się y, y, zdecyduję i, i wybiorę którąś z tych opcji, a tymczasem y, do usłyszenia za chwilkę.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 Moi drodzy, Dobry. co mam właśnie ręce, bo przez 10 minut, okazałem, okazało mi się, że nie włączyłem przycisku nagrywania, bo muszę jeszcze raz to powiedzieć, no, powtórzę, powtórzę, co, co mam do stracenia. Może pójdzie mi to składniej niż przed chwilą. Więc zdecydowałem się na kawę. Zdecydowałem się na kawę w kawiarni pod legendarną już nazwą Blikle. Do kawy zamówiłem równie legendarnego pączka, którego jeszcze wcześniej miałem okazji spróbować. To znaczy pączkę od Bliklego. Nie wiem, ile ma wspólnego z pączkiem od Bliklego, no, ale spróbuję. jak to wszystko smakuje. No i właśnie korzystałem z okazji, że siedzę sobie tutaj i że głos mi się łamie. Przeczytam wam parę faktów z historii. Kielc. Przy czym nie będę czytał wszystkich pięciu kartek, które mam tutaj przygotowane na tą okoliczność. Przeczytam te najważniejsze z tych ważnych, które, te, które mnie się wydają istotne i które wnoszą coś. No więc pierwsza data to są dwa znaki zapytania. Powstanie osady, miejsca wymiany towarowej. Tak, nie wiadomo, kiedy to było. Przynajmniej tutaj jest napisane, że nie wiadomo, A tak naprawdę, na pewno jakieś wykopaliska są, które wskazują na przynajmniej przybliżony czas założenia osady w tym miejscu, w miejscu dzisiejszych Kielc, ale idźmy dalej, po linii czasu i tutaj zatrzymamy się na roku 1359, kiedy to po raz pierwszy Kielce określono miastem, określono mianem miasta. W mieście mieszkało wówczas około 300 osób, zajmujących się głównie rolnictwem. Do tej pory w mnie osobiście Kielce i województwo kieleckie kojarzy się ze wsią z rolnictwem tak, jak się czui, że jest bliska, to tak nie jest jednak jest to miasto, które jest dosyć, dosyć miejskie jest takie, nie jest to duże miasto i nie ma tego charakteru co, co Kraków na przykład ale, ale jest, jest, czuje się, że to jest miasto rok 1496 nadanie przez kardynała Frederyka Jagiellończyka Herbu który wygląda w ten sposób, że na czerwonym tle widnieje złota korona pod nią złote litery CK do tej pory myślałem, że to CK oznacza cesarsko-królewskie. Jednak okazuje się, że, że niekoniecznie. CK jest skrótem od łacińskiego civitas kielcensis, co w tłumaczeniu tutaj na tej kartce y, napisane obywatelstwo kieleckie. Ja mm, nie jestem pewny tego tłumaczenia, wydaje mi się raczej. Nie znam co prawda łacińskiego, znaczy, Mogę Wam powiedzieć parę słów y, w łacinie, no ale wtedy. No ale po co? Po co? Nie jestem zdenerwowany, żeby tutaj mówić w tym języku. Natomiast to obywatelstwo kieleckie, tutaj jest przetłumaczone, z z raczej ciężko mi przechodzi przez gardło i wydaje mi się, że to nie do końca o to chodziło w tej nazwie. Chodziło chyba raczej o, o to, że, że, że to jest miasto Kielce, że, że, że, że to miejsce ma charakter miasta już w tym momencie, a nie, że jest to obywatelstwo. A oczywiście mogę się mylić, bo jak mówię, nie znam łaciny. Takie są tylko moje przypuszczenia. I już zmierzam do końca historii Kielc, bardzo, bardzo krótkiej. Chociaż nie, zaraz, momencie, bo gdzieś coś ominąłem. W poprzednim wejściu, które się nie nagrało, było coś jeszcze, pamiętam, w dziś. Tak, tak. Rok 1780. W miejscu zwanym kadzielnią powstaje kopalnia wapienia. No właśnie, zastanawiać się, miałem później e, głośno, e, skąd się wzięła kadzielnia. Kadzielnia, czyli miejsce rekreacji Kielczan, taki park, e, punkt widokowy jest tam też amfiteatr i zastanawiałem się skąd ten amfiteatr, naprawdę robiący spore wrażenie, całkiem ładne miejsce. Skąd amfiteatr się wziął, czy to jest miejsce, które powstało w wyniku jakichś naturalnych procesów, czy też stworzone ręką ludzką. No i w tym momencie sprawa się wyjaśniła, jest jak najbardziej stworzone miejsce ręką ludzką, pozostałość po dawnej kopalni wapienia. Dobra, czy to jest ostatnia data? Zakładam, że tak. Nie będę was więcej mówił, jak mówiłem, jak mówiłem, zanudzał historią Kielc, która pewnie, jak się przyjrzeć dokładniej, ma parę ciekawych zwrotów. Nie, przepraszam, jeszcze tu jedna karteczka, na której zaznaczony jest z dopiskiem Absurd rok 1818, kiedy to przeniesiono do Kielc, stolica województwa krakowskiego. Troszkę się zdziwiłem, kiedy przeczytałem to pierwszy raz, ale, ale tak właśnie było. I stało się to w wyniku tworzenia wolnego miasta Krakowa, które stanowiło wówczas autonomię no, i w związku z tym województwo krakowskie swoją stolicę miało właśnie tutaj w Kielcach. No dobra, tyle historii Kielc. Dalsze losy opisane na tych kartkach to raczej powstanie nowych zakładów przemysłowych, powstanie dróg, powstanie kolei, powstanie wodociągów, powstanie i tak dalej, i tak dalej. Nie będę już o tym czytał, bo to chyba same nudy. Natomiast może kiedyś uda mi się jeszcze dotrzeć do jakichś ciekawostek na temat tego miasta i wtedy może zrobię jakiś podcast no, na ten temat. Natomiast w tym czasie, na ten czas, w chwili obecnej kończę moją wystygłą już chyba kawę i mojego legendarnego pączka mm. od Bricklego. No i chyba pójdziemy w górę ulicy, bo, bo czas leci. Czas leci, a weekend zapasy. Dobra. Chodźmy, bo będzie na nas jeszcze... Słyszycie, są to godziny szczytu w Kielcach. Pewnie jak też słyszycie znajduje się w parku. U zbiegu ulicy Jana Pawła i ulicy Ogrodowej znajduje się wejście do miejskiego parku. Jest naprawdę duże, duże miejsce. Bardzo ładne o tej porze. Bardzo żółto-czerwono-rdzawek. Dużo tu ławek, a na ławkach siedzą młodociane pary, które pewnie dopiero co wyszły ze szkoły i obciskują się tutaj może niektóre robią nawet coś więcej niż obściskują się. Ale tak to właśnie wygląda. Tak właśnie wygląda Park Miejski w Kielcach. Mamy tutaj piękną fontannę, która nawet o tej porze tryska bardzo wysokim piropuszem wody. No, na no jakieś dobre 4-5 metrów, co raczej rzadko zdarza się w innych miastach. Nie, nie widziałem tego gdzie indziej, bo raczej fontanna to taka instytucja mało dochodowa, wręcz powiedziałbym przynosząca y, same straty, będące tylko kosztem, ale naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Oczywiście jest tutaj też parę koszmarków, takich jak y, jakiś łabędź zrobiony z, y, z drutu porośniętego, jakąś roślinnością. gdzieś wcześniej widziałem, też jakąś inną bardzo, bardzo taką kiczowatą figurkę zwierzęcą też zrobioną w ten sam sposób. Jest tu y, oczko wodne, na środku którego właśnie ta wielka fontanna dookoła pełno małych par oraz mamy z małymi dziećmi odbywają swój spacer, ale tuż, jeśli się przejdzie przez ulicę Ogrodową, która dzieli ten park na jakby dwie części tam jest taka alejka, w której mamy pełno różnych rzeźb. Może nie tyle rzeźb, co po piersi sławnych ludzi, a rozrzut tych ludzi jest naprawdę wielki, bo jest tutaj i Albert Einstein, i Czesław Niemen i nawet Jimi Hendrix. Jest też parę miejsc zostawionych na przyszłe y, znakomitości, które tutaj pewnie zagoszczą za jakiś czas, albo są gdzieś może y, w, w wytwarzaniu, że tak powiem. No, za dużo mówię, że tak powiem chyba, czy nie? Dobra, y, to tyle z parku. Trzeba to zobaczyć, trzeba to zobaczyć. Jest dużo liści, pewnie, pewnie też w Waszych miastach są takie miejsca, ale, ale ten kielecki park jest naprawdę duży przyjemny, taki przytulny, pomimo tego, że do, dookoła jeżdżą samochody w naprawdę nieprzebranej ilości, to tutaj jakiś taki spokój i wyciszenie panuje i jest naprawdę, naprawdę fajnie co jeszcze? właśnie chciałem dodać, że w Kielcach rzuciło mi się na oczy to, że miasto bardzo dużą wagę przykłada do tego jak wygląda miejska zieleń za każdym razem, kiedy jestem gdzieś na mieście, widzę jakieś ekipy zajmujące się zielenią, a to przecinające trawę, a to sprzątające liście, a to pielęgnujące drzewa. I, I tak jest codziennie, tak jest codziennie. Naprawdę tej zieleni w Kielcach jest chyba całkiem sporo, przynajmniej w tych miejscach, w których ja się obracam, bo ciężko powiedzieć jak jest dalej, bo jeszcze nie byłem, nie zawędrowałem, nie mam czasu za bardzo. No, zeszedłem teraz właśnie nad to jeziorko, o którym mówiłem do Was. Pływałem tutaj kaczki, a no my kaczek chyba nie lubimy, co nie? No, ale nie będę w nie, niczym rzucał. Chyba tyle, chyba tyle z parku. Yy, idę dalej. Nie wiem jeszcze Wydzie. gdzie. Moi drodzy, mniej więcej w dwóch trzecich długości ulicy czas znajduje się ulica, ulica Wesoła, gdzie znajduje się jeden ze słynniejszych i najbardziej polecanych przez Kielczan kebabów, bo zapomniałem wspomnieć, że kebaby to chyba najbardziej popularny posiłek tutaj tutaj w Kielcach. Są one naprawdę co parę kroków i wszyscy się nimi odżywiają, na to wygląda przynajmniej. No i właśnie na ulicy Wesołej znajduje się kebab, który jest najbardziej polecany przez, przez, przez Kielczan. Jak już wcześniej mówiłem, jest to kebab nazywany Uturka. Nie wiem dokładnie jak się nazywa, nie chcę mi się iść aż tak daleko, bo on jest troszkę, troszkę w głębi. Nie jest tak tuż przy ulicy Sienkiewicza, jest parę kroków dalej. Nie chcę mi się tam wędrować, no ale właśnie ten kebab jest najbardziej polecany. Byłem tam, próbowałem i też nie polecam. <grym> nie zaskoczył mnie swoim, swoim doskonałością, prawdę mówiąc, i jadłem lepsze. Nawet, nawet tu w Kielcach yy, byłem w parku i yy, było zdecydowanie lepsze. No dobra, tyle o, o kebabach. Bo dużo mówić, kebab, to kebab. Mm. A dodam, że pączek był wyśmienity. A w parku było też fajnie. No to idę dalej. Słuchajcie podcastu Lubię, kiedy pada. O Boże! Skąd się tu się. Taki Ja tu zawsze jestem. Nie wiem, czy wytrzymacie, jeśli jeszcze raz powiem te dwa słowa. Ulica Sienkiewicza. Właśnie, chciałem powiedzieć, że idąc ulicą Sienkiewicza można zrobić niezły interes, chodząc nią w górę i w dół, bo co krok rozdają tutaj ulotki, i myślę sobie, że bym tak przeszedł parę razy i brał od każdego taką ulotkę, to ona zbierałbym pewnie na parę rolek papieru toaletowego, albo może nawet na komplet szklanek. Naprawdę wydaje mi się, że można zrobić tutaj niezły interes, zbierając makulaturę od ludzi, którzy rozdają te ulotki. Jest to naprawdę natrętne i, i już nie gdzieś się czasami przed nimi chować, żeby, żeby, żeby nie dostać taką ulotką w rękę. No właśnie, no właśnie, ulotki niedobre to są rzeczy. I dalej. Właściwie to jesteśmy na samej górze, wyżej jest już tylko Kacek, czyli Kieleckie Centrum Kultury, gdzie odbywają się koncerty, gdzie jest klub pilardowy, dosyć znany w okolicy. A koncerty naprawdę wyśmienite, bo, no bo to ostatnio była tam Lura, był też bardzo fajny, z tego co słyszałem, festiwal jazzowy. No i parę fajnych innych imprez, tego typu ma tam miejsce, natomiast my skręcamy ulicę hipoteczną. A dlaczego? A dlatego, że kierujemy się w stronę Placu Wolności, chyba tak on się nazywa Nie znam jeszcze nazw ulic tutaj za bardzo ale, ale kierujemy się, mam nadzieję, że w stronę Placu Wolności każdym razie jest tam jakiś plac to jest, to jest pewne I na tym placu Może nie na tym, ale przy tym placu Znajduje się Muzeum Zabawek Tam też nie będziemy raczej dzisiaj szli Bo i po co, może kiedy indziej Pojrzymy się z Muzeum Zabawek Dzisiaj idziemy na Plac Wolności Poszukać lokalu numer jeden bo tam, tam mieści się Mundo Café. Mundo Café to taka knajpa, gdzie chyba, przynajmniej mam nadzieję taką, jest jedyne miejsce w Kielcach, gdzie można napić się Guinnessa. Byłem już w paru miejscach, szukałem w różnych sklepach i jedyne co znalazłem to, to Guinness Stout. A to, a to nie o to chodzi w Guinnessie, żeby on był Stout. Mógł być taki czarny z kawałową pianką na górze i, i takiego piwa mi się bardzo, bardzo chce. Mundo Café to też e, knajpa, gdzie odbywają się e, koncerty, bardzo fajne koncerty, których tutaj nie brakuje. Już słychać chodząc do placu, że gra gdzieś jakaś muzyka. Znaczy się tu teraz taki, takie targowisko. Jak tutaj e, mówią Kielczanie, e, mówią na to bazarek. Ja przywykłem do nazwy targ, natomiast to jest bazarek. Jest Mundo Café, ale chyba nie będę teraz tam zaglądał. Przejdę tylko obok, rzucę okiem, jak to wygląda z zewnątrz niepozornie. niepozornie. Jak mówiłem, odbywają się tam koncerty, są też wystawy, fotografii i kordzimy, żeby tam przyjść dzisiaj, a może jutro, a może pojutrze, Ogólnie, żeby tam przyjść i zobaczyć, czy mają przypadkiem Guinnessa, takiego jak ja bym chciał. Jeżeli tak, to będzie fajnie, jeżeli nie, to, to ogłoszę następny konkurs. Gdzie spytam o to, gdzie w Kielcach można się napić? Prawdziwego Guinnessa. Plac wolności numer jeden. Kawiarnia Mundo. chyba dopiero ją teraz otwierają. Nie, otwierają coś obok. No nieważne. Myślę, gdzie by tu jeszcze pójść, bo już chyba nie bardzo jest, gdzie tutaj pójść. A, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Powiedzieć jeszcze Wam chciałem o jednej rzeczy: o telegrafie. Powiedzieć jeszcze Wam chciałem o. O no niczym. Tyle, tyle chciałem wam powiedzieć. Telegraf. Powiem to już tutaj będąc, Nie Będę maszerował. Jeszcze mam parę rzeczy do załatwienia na mieście, więc, więc powiem to tylko tutaj po kręce. Telegraf to taka góra na obrzeżu, właściwie to jeszcze, jeszcze chyba w mieście. Góra, która wznosi się na 406 metrów nad poziomem morza. a Mówię o tym dlatego, że tam znajduje się wyciąg narciarski. Wyciąg narciarski, których no, teraz jeszcze nie czynny, bo nie ma śniegu, ale w zimę, kto wie, fajnie być w mieście, w którym można skoczyć na narty. Nawet jeżeli się nie jeździ na tych nartach, to sama świadomość jest budująca. Dobra, bo mam wrażenie, że gadam bez sensu trzy po trzy, tylko po to, żeby mówić. 4 godziny tego wyjścia, minuty, przepraszam, właściwie nie powinienem tego mówić, minuty, bo potem, będę montował, wytnę pewnie połowę moich Krząknięć, zachłystnień, zastanowień i wyjdzie z tego minuta albo pół. W każdym bądź razie tyle, tyle, o Kielcach. Jak mówię, ogłaszam niniejszym konkurs. Nawet jeszcze teraz, przed sprawdzeniem tego, jak to jest Mundo Cafe, czy tam mają prawdziwe Odinesa, Ogłaszam konkurs, gdzie... W Kielcach można się napić prawdziwego Guinnessa, tudzież kupić prawdziwego Guinnessa. Wszystkie odpowiedzi prawidłowe, które <śmiech> będą pozytywnie zweryfikowane. Nagrodę kartką pocztową, przy czym proszę wysyłać odpowiedzi na maila. Bo, bo, bo nie w komentarzach, bo nie, na maila. Oczywiście w komentarzach też proszę bardzo, można można napisać, natomiast bardzo proszę odpowiedzi na maila. Jeżeli ktoś wie, no bo tak, ściemniać bez sensu, no to, no to po co? Po co? A mimo wszystko, nawet jeśli, to proszę o komentarze. Dobra, tyle z Kielc. zapraszam na następny odcinek, który będzie już odcinkiem portugalskim, może trochę mniej sztywnym niż to teraz, ale, ale zrozumcie mnie, no miałem znowu długą przerwę, oczywiście z własnej winy ta przerwa była, ale mimo wszystko. Miałem tą przerwę i ciężko mi się mówi, tym bardziej, że, że jest tutaj sporo ludzi, którzy co chwilę na mnie dziwnie zerkają, bo chodzę z, z, z, z, z nagrywanką moją i dziwnie ci ludzie na mnie patrzą, dlatego, że, że, że że nie wiem dlaczego właściwie, co jest dziwnego w człowieku, z nagrywania. No, w każdym razie tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam za wytrzymanie ze mną tych paru minut. Nie wiem, ile mi tego wyjdzie na końcu, bo po wycięciu wszystkich moich niedociągnięć y, werbalnych y, zobaczymy, zobaczymy, co z tego się y, wykluje. Natomiast zapraszam Was na następny odcinek, y, odcinek o Porto, o Portugalii, o tym, y, jakie są moje stamtąd wrażenia. Listę mam zrobioną, jestem gotowy do na, na, na nagrania tego podcastu, właściwie nie powinienem się już za niego brać, ale, ale to będzie jak mówię za chwilę, za, za parę dni, kiedy troszkę się na myśl, nabiorę więcej ochoty na tym nagrywaniu, ale jak mówiłem podcast w lubię kiedy pada, przestaje być podcastem w regularnym, właściwie to bardzo krótko był takim podcastem, no a teraz będzie jeszcze mniej regularnym podcastem, więc zapraszam na następny 36 odcinek podcastu Lubię Kiedy Pada Gdzie, to powiemy sobie co nieco o, o Porto, o Portugalii. A może o Winnie Porto? Zobaczymy, co będzie najpierw. Na pewno planuję podcast o, o Porto i planuję podcast o Winie Porto. No, to tyle. Tyle na dzisiaj. E, przepraszam za przynudzanie. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Życzę miłego weekendu? No nie, życzę miłego czasu do następnego odcinka, a potem zobaczymy, jak to będzie. No to na razie. Trzymajcie się. Pa! Widzicie ładnie lecą? O. A ty dlaczego nie wrzuciłeś? Bo ja tu więcej nie chcę wrócić. Głupek.